Albowiem się oni radzi w burznicach i na rogach ulic, stojąc modlą, aby byli widziani od ludzi. Zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoje. Ale ty, gdy się modlisz, wniejdź do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się Ojcu Twemu, który jest w skrytości, a Ojciec Twój, który widzi w skrytości,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 nie bądźcież smętnej twarzy jako obłudnicy. Szpecą bowiem twarzy swoje, aby byli widziani od ludzi, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoje. Ale ty, gdy pościsz, namasz głowę twoje i umyj twarz twoje. Abyś nie był widziany od ludzi, że pościsz.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 Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze. Oko twoje jest ci świecą ciała twojego. jeżliby tedy oko twoje było szczere, wszystko ciało twoje jasne będzie. jeżliby zaś oko twoje złe było, wszystko ciało twoje ciemne będzie. Jeśli tedy światłość, która jest w tobie, ciemnością jest, sama ciemność jakaż będzie.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 A zaś żywot nie jest zacniejszy niż pokarm i ciało niż odzienie? Spojrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien. A wżdy ojciec wasz niebieski żywi je. I zali wy nie jesteście daleko zacniejsi na dnie? I któż z was, troskliwie myśląc, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden. A o odzienie Przedrze się troszczycie. Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną, nie pracują ani przędą. A ja wam powiadam, iż ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany, jako jedna z tych. Jeśli tedy trawę polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, a zaś niedaleko więcej was, o małowierni, nie troszczcie się tedy mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czem się będziemy przyodziewać, boć tego wszystkiego poganie szukają. Wieć bowiem, Ojciec Wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie Wam przydano. Przecież nie troszczcie się o jutrzejszy dzień, albowiem jutrzejszy dzień troskać się będzie o swoje potrzeby. Dosyć ci ma dzień na swojem utrapieniu.